polityków z ich karnej odpowiedzialności za rozkradanie państwa i w dalszym ciągu chęć po prostu okradania Polski i polskich obywateli. krok po kroku. Krok po kroku rozliczamy wszystkich polityków i to widać każdego tygodnia. Jarosław że czy możliwe jest taki scenariusz, jeśli Prawo i Sprawiedliwość pożegna Został się z panem Morawieckim, że PSL będzie budowało z Morawieckim i jego stowarzyszeniem Nową Trzecią Drogę? Pan posłuch państwo, jesteśmy, O, to jest jeszcze bardzo, bardzo daleko. Natomiast ja powróciłbym chyba do, do jednego wydarzenia, które miał Ale dobrze, nie znaczenie. Jednak ta Jasionka, jasionka spowodowała bardzo dużą nerwowość w obozie prawa Czyli wspólna Uczalnego debata, spotkanie z, tak, Władysława Kościńska-Kamysza z Ale Moraliński. myślę, że te sondaże też powodują nerwowość, bo wielu zdaje sobie sprawę, że szans na mandat już może nie mieć. Widać, że prezes Kaczyński traci taką realną, realną stery władzy Prawo Sprawiedliwości. Już nie będę mówił, przywoływał tego tego, tego szczeniaka włożonego do mikrofali. No dziś to są po, poważne błędy. Będzie Dzisiaj wielu z tych młodszych, ambitnych polityków mówi, że jednak trzeba szukać jakiejś alternatywy. I taką, ta, taką alternatywę już chyba właśnie zobaczyli wokół em, premiera Morawieckiego. Tam, tam zapisało się wiele osób. Dzisiaj te osoby będą grillowane na bezpośrednich rozmowach z prezesem Kaczyńskim i ustawiane albo, albo, albo cię nie ma w ogóle i wypada aż całkowicie z listy. To, no, ja wiem, że to jest brutalna polityka, zobaczymy czym się skończy, ale być może, że w wielu przypadkach się skończy tym, że te osoby już na pewno nie będą w Prawie Sprawiedliwości. Ale czy PSL, e... który od 2015 roku się podpiera y, partnerami koalicyjnymi, y, budując listy, wyobraża sobie na wspólny panie, tak, start ja z powiem, Morawieckim? tutaj jedną rzecz. Polskie Stronnictwo Ludowe dzisiaj tworzy własną listę, na pewno nie pójdzie z, z koalicją dzisiaj obywatelską. nie ma wyborów. Ale nie, ale my nie mówimy o żadnym wyborze. My po prostu o, mówimy, się że nie pani. Panie Pani poszle, zaraz idziemy Pan będzie wyborów mówił. samodzielnie, natomiast oczywiście nie zamykamy e, drzwi i przed możliwością rozmów. I to też mówię uczciwie, jestem tutaj myślę, że hmm. wiarygodny w tym przekazie, co, o, o, o którym mówię. E, dzisiaj kończy się pewien, e, myślę, że chyba jesteśmy na początku pewnego, końca pewnego duopolu, bo dzisiaj zarówno galicja potrzebuje PiSu, jak i PiS potrzebuje koalicji. Jak, jak zabraknie tego... I PESEL też potrzebuje Jak zabraknie rancji. tego... Nie. PESEL Mianowice właśnie na tym traci, bo PESEL, to jest, w jest PESEL jest jak gdyby, zawsze środek, środkiem wypychany jest jak gdyby z tego. A wydaje mi się, że ta, ta, ta, ta zmiana tej sytuacji no, po wielu, wielu latach podprawiam. może to prowadzić do całkowitego rozregulowania Przepraszam <coughs> <coughs> tego rynku. Ale myślę, że polityka, polityka sobie z tym poradzi. A Polskie Stronnice Woldowe, jak to 131 lat, będziemy trwali i trwać będziemy. Yy, Witold Tumanowicz yy, o przyszłości Mateusza hmm. Morawieckiego. Ciekawe, bo to jest tak, że y, pani poseł tutaj mówi o tym, że, że tutaj prawieca jest rozbita. Yy, ja chciałbym wiedzieć, czy, czy wy się jesteście... W a wy jesteście w stanie się doliczyć, ile macie podmiotów koalicyjnych w ogóle w tym Oczywiście. momencie? Tak, to ile? Jesteśmy ile tych podmiotów koalicyjnych jest? Ale nie, poproszę ale proszę, proszę, o nie, ale droga proszę o liczbę. Ale nie, ale nie, nie, jedną liczbę i będę, nie redaktów, dalej. Znaczy, i będę mówił dalej. Co więcej, co więcej, co więcej, co więcej. Ale pan miał miał się wypowiedzieć no, na temat dalej. Mateusza Morawieckiego. Okay, Trzy fajnie. podmioty. Trzy podmioty. E, sądzę, sądzę, że... Jesteście no, w chaosie i nie macie tak, nic do zaoferowania Polakom, oprócz ochrony pani ruchu pani finansowanych przez Rosyjską. Chciałbym zauważyć, że akurat obecnie rzeczywiście Koalicja Obywatelska to jest jedyny podmiot koalicyjny, który na dzień dzisiejszy ma szansę przekroczyć próg wyborczy. To jest, jeśli nie, chodzi nie, o... Nie, lewica. też ma szansę. No nie, Lewisa jest powyżej progu we wszystkich sądach na granicy progu. Walsze, to jest kolejna to rzecz. News Jeszcze news. I teraz <laughs> rzeczywiście. Bardzo, i, I, i, teraz, I teraz faktycznie rzeczywiście tłumaczy całą rzeczywistość, były prezydent Bronisław Komorowski, który mówi prosto, że być może jest szansa na to, aby był nowy popis. I z tym tutaj kołem ratunkowym idzie właśnie formacja no, nie, formacja Mateusza Morawieckiego. Nie. I zaraz może się okazać, że pani poseł będzie musiała połykać język, e, kiedy będzie musiała wspólnie razem z Mateuszem Morawieckim tworzyć się wspólny rząd. I to jest e, tak samo jak. Tak samo jak poseł Żukowska, która musiała połykać język, kiedy robicie teraz wspólny rząd Ale pani, rząd z pani pośle, z ale czy konfederacja, jest, czy konfederacja by to. odetchnęła, gdyby nie było by... w pisie? <śleszy> Przepraszam, no. pani przecież, z... Brown był członkiem to, kład, konfederacji. Pani poseł, to dla Przepraszam ja bardzo. Nie. Panie pośle, czy wy byście odetchnęli, no, gdyby na, nie, nie większości, było większości? Nie było w Prawie sprawiedliwości, bo uh, liderzy. Potrzebujemy Mateusza Morawiecki. Ale wszyscy idziemy w tym kierunku. Mówią, Taka że z jest tendencja uh, w z Morawieckim nie, nie wyobrażacie sobie koalicji z Pisem. No, oczywiście, że sobie nie wyobrażamy przede wszystkim tego, żeby, żeby powrócić, bo to, że trzeba odsunąć szkodliwe rządy Donalda Tuska, to jest to nasz cel na 2027 rok. Ale efektem ubocznym nie może być powrotu do polityki, polityki, którą robił Mateusz Morawiecki za czasów swojego rządu. Te, nasi wyborcy także pamiętają za mordyzm COVID-owy, pamiętają ten Siegiali polski nieład, pamiętają mas, masowe migracje, e, pamiętają w, Fit for 55, e, tą szaloną dekarbonizację, e, zielony ład. Wszystko to nasi e, wyborcy pamiętają. I jeśli będziemy tworzyć jakie, jakąkolwiek koalicję, nie będzie mowy o powrotu do tej polityki. Wojciech Kolarski. Będzie rozłam w pisie. Nie, widzę koalicjantów ko to... na Horyzoncie. No, przede wszystkim no, to znów zacznę od pani, od pani poseł. No, pani poseł ma taką łatwość w Panie, polityków, Panie pan ale też Czy się od, to odnieść do, do mojego pytania, a nie to, to, to, ty... oceniać takich ty... e, ci... interlokutorów? E, no bardzo, no, to już nie pierwszy raz, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest składana do grobu. Tu jestem spokojny o przyszłość tej informacji. Natomiast natomiast Chciałem powiedzieć nie tyle jako, jako prezydencki minister, co jako wyborca prawicy, też wyborca Prawa i Sprawiedliwości. Ale członek Prawa Uważam. i Sprawiedliwości? Tak, tak, jestem, jestem też w Prawa i Sprawiedliwości, aczkolwiek nie jestem działaczem. Od 11 lat jestem, jestem w kancelarii prezydenta, więc nie zajmuję się partyjną, partyjną działalnością. Czy ty, to rzeczywiście to jest duże, duże, duże napięcie, duże przesilenie, jak to w wielkich partiach politycznych. I tu mam taką refleksję. Bardzo często słyszeliśmy o dyktatorskim sprawowaniu władzy w Prawie i Sprawiedliwości. No proszę zobaczyć, jak wygląda sprawowanie władzy w koalicji obywatelskiej, prawda? jak sprawuje władzę e, e, premier Tusk, a jak, e, jak kwitnie demokracja, demokracja. W, e, w Prawie i Sprawiedliwości. Natomiast e, jakby to, e, jako wyborca e, chciałbym, żeby w, w 2027 roku te fatalne rządy premiera Tuska zostały odsunięte od władzy i wszystko, co, co służy temu, jest dobre, a to, co temu nie służy, jest złe. Czy się sensie... temu służy, czy nie służy? Bo, bo tak rozłamy... jakoś pan takiego koło nie, znaczy, nie, Rozłamy nie służą. Oczywiście, że rozłamy nie służą. Natomiast ja, jest taka teoria w, w socjologii Luisa Kozera to jest klasyka amerykańskiej socjologii, funkcjonaria teoria konfliktu, która... Pokazuje, że konflikt jest nieraz w momencie, w którym dochodzi do przesilenia po to, żeby wzmocnić dane środowisko czy daną społeczność, więc ja podchodzę do tego z nadzieją, że właśnie mamy do czynienia z taką sytuacją. I ta teoria Kozera bardzo się sprzeda, że ona właśnie wzmocni obóz zjednoczonej prawicy. Bo jak mówię, osiem lat władzy, władzy prawicy to były to był sukces na rynku inwestycji, wielkich inwestycji, sukcesy w polityce zagranicznej. Z jednej strony redukcja podatków, z drugiej strony wielkie transfery Redukcja podatków i był Polski A, to to Ład. A to dzisiaj co? Tak tak Panie, Panie nie, proszę spojrzeć, jaka jest dzisiaj kwota wolna od podatku tak, odbierają, odbierają, nie odważyła się podwyższy kieśle. A dzisiaj, a czy jaka była kwota wolna od podatku, a, kiedy się Szanowni Państwo, zostało nam na antenie na antenie. skomentować sytuację na rynku pracy dzisiaj i sytuację w służbie zdrowia. Proszę powiedzieć o służbie zdrowia rozmawialiśmy już w poprzednich programach. Przepraszam bardzo, ale proszę Państwa, no naprawdę nie każdy z... Nie, nie, nie realizujecie tutaj indywidualnych programów, tylko dyskutujemy w gronie sześciu osób. Szanowni Państwo, ja tylko dodam tytułem błędy, że już kilka tych rozłamów w Prawie i Sprawiedliwości było i ci rozłamowcy wracali później i mówili na kongresie, że musieli, jak Jacek Kurski zmieniać się Zbigniewowi Ziobro, pieluchy i że jedynym liderem na prawicy jest Jarosław Kaczyński, więc zobaczymy, jak to będzie tym razem. No i przechodzimy na Węgry, gdzie właśnie przybywa Zbigniew Ziobro. Premier Peter Magier, kandydat na premiera, zapowiedział, że do pierwszej połowy maja jego gabinet będzie zaprzysiężony. Pierwsze posiedzenie parlamentu będzie po majowym, długim weekendzie. Nowy rząd zamierza podjąć szybkie kroki w celu zwolnienia zawieszonych pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej i wstrzyma też nadawanie programów mediów publicznych i wprowadzi nowe instytucje nadzorujące media. Ma być zapewnienie wolności prasy, czego na Węgrzech nie było w ostatnich latach za czasów Wiktora Orbana. I zapowiedział też, że Węgry nie będą azylem dla międzynarodowych przestępców. To było w odpowiedzi na pytanie o dalsze losy Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Zbigniew Ziobro powiedział, bo ostatnio udziela wywiadów i powiedział, że Zablokuje ekstradycję i mówi, y, szykuje się do batalii przed węgierskim sądem. Będę w niej pokazywał y, nadużycia władzy Donalda Tuska, Kamila Gasiuk-Pichowicz, y, czy... Co dla Polski oznacza ten wynik wyborów koniec po 16 latach tak. Wiktora Orbana? Skończyła się epoka Wiktora Orbana i to jest niewątpliwie zła wiadomość dla całej populistycznej prawicy w Europie. Nie pomógł tutaj w niczym ani Trump, PiS tym bardziej nie pomógł. Tu zastanawiająca jest rola pana prezydenta Nawrockiego, który do ostatniej chwili wspierał Orbana, no wiedząc przecież, powrót, ale... tak jak my wszyscy wiemy, o tym, że Orban deklarował Putinowi, że jest do dyspozycji, że minister spraw zagranicznych Orbana mówił bardzo wyraźnie, donosił Rosjanom o tym, co się działo na europejskich spotkaniach. Orban był dla Kaczyńskiego w wielu obszarach wzorem, chociażby jak podporządkowywać media, jak niszczyć instytucje demokratyczne, takie jak chociażby Miał niezależność wzorów. Dokładnie. Peter Madziar mówi bardzo różne rzeczy, które trzeba cytować precyzyjnie, a nie pod swoją jakąś tezę przerabiać. Rzeczywiście pojawia się wiele fake newsów, jeżeli chodzi o jego aktywność. Tutaj pan Tumanowicz może powiedzieć na ten temat bardzo wiele, bo Dzień. razem z panem Kaczyńskim powielają te rosyjskie fake, fake newsy, ale mamy Jeśli też dobre cytaty, które warto pod, podchwycić i, i, i pamiętać, a mianowicie deklaracje takie, które są ważne. Czyli że nie będzie trzymać Mał u siebie tych pisowskich zbiegów, czyli pana Ziobry i Romanowskiego, więc trzeba zachować taką chłodną głowę. To nie jest tak, że na Węgrzech wygrał ktoś absolutnie idealny i że wszystko będzie absolutnie teraz po naszej myśli. Tu chodzi raczej o wskazanie tego, że nawet tak zbudowany precyzyjnie i próba, y, y, zabetonowany system jak Orbana y, może się wywrócić i dla polskiej brawicy to jest bardzo z, zły znak. Bo Dobrze, wtedy, kropka, kiedy bo wali się żeby jeszcze w części Orban, wypowiedział to wypowiedział też nikt, że prawa... można jechać na takim tempem nacjonalizmie, antyunijnej retoryce. Po prostu kropka. koniec. Pan poseł... Jarosław Selin. Jarosław Kaczyński powiedział, że nie pogratuluje Peterowi Madziarowi, bo nie dość, że bił żonę, to jeszcze upiekł w kuchence mikrofalowej szczeniaka. Jak to było możliwe, żeby ruski fake ktoś podsunął prezesowi, żeby on ja tu był wczoraj za to przeprosił, bo oczywiście ta, to nie jest prawda i to nie była prawdziwa informacja. Natomiast pani redaktor nie nie do końca streściła wszystkie poglądy, które już Peter Madziar jako zwycięzca tych wyborów wygłasza, bo nie, nie straciła pani poglądów na temat Rosji. Wpadaliście przez 16 lat w histerię antyorbanowską, w dużej mierze słusznie, dlatego że Orban błądził w sprawach rosyjsko-ukraińskich. Ale co słyszymy od Madziara? Że Rosja to jest poważny partner, z którym trzeba rozmawiać, że jest gotów do spotkania z Putinem, że e, trzeba surowce od Rosji brać, bo są tanie, że e, nie, nie wyobraża sobie Ukrainy w Unii Europejskiej, czyli niewielka jest tutaj różnica między nim, a Orbanem w sprawach rosyjskich. Natomiast jest istotna różnica i tutaj e, e, ocenialiśmy pozytywnie Orbana, a negatywnie oceniamy Madziara. Jeśli chodzi o poddanie się Dyktatowi e, zmierzającemu do centralizacji władzy w Unii Europejskiej, likwidacji je, jednomyślności w głosowaniu w Radzie Europejskiej, e, z, e, zaakceptowaniu zasady warunkowości, czyli szantażu e, budżetu 2028-34 ze strony Komisji Europejskiej wobec wszystkich państw europejskich, w tych wszystkich, e, pakt migracyjny, w tych wszystkich sprawach Maziar. Poddaje się Brukseli i e, już nie jest, e, nie mamy w Węgra, Węgrach zdroworozsądkowego sojusznika, który z szaleństw ideologicznych lewicowo-liberalnych chce tę Unię Europejską wyleczyć. Który blokował 2 miliardy dla Polski, Unię, Unię Jarosław Grzepa. Szanowni Państwo, no, świat prawicowy doznał poważnego uszczepku. Ta porażka, spektakularna porażka Orbana, pomimo wsparcia zarówno prezydenta Nowroskiego, przedstawicieli Konfederacji, którzy jeździli na ostatnich... Nie, to nie było. To było poparcie ewidentne. Prezydenta Trumpa, który mówi, że kocha Orbana. Kocha Orbana. Szanowni Państwo, ten świat się po prostu wywrócił. Tak jak Kilka lat temu mówiliście, że Europa generalnie skręca na prawo. Widać, że ta Europa jednak mimo wszystko jakoś przepracowała tą prawicowość i zaczynamy się całkowicie... A że Peter Maciar był członkiem działaczem Fideszu. Zachowywać się tak. musi racjonalnie. Nie może tego zrobić z dnia na dzień, ponieważ Orban nie, nie zrobił tego, co zrobiła Polska i inne kraje, jeśli chodzi o dywersyfikację. On jest dzisiaj jeszcze bardzo mocno uzależniony, dlatego musi to zrobić mądrze. Natomiast my, jako pozostałe kraje Unii Europejskiej, musimy mu pomóc, żeby po prostu zrobił to jak najszybciej, a żeby też nie stracił jakiekolwiek możliwości, choćby jeżeli chodzi o dostęp do surowców energetycznych. I pan, pan czy pan jeszcze, Jarosław Rzepa, coś chce, jeszcze no, powiedzieć tak, o tak, Węgrze. Ja że... Dobrze, to proszę to, bardzo. Pan wykończy i e, jedno zdanie minister Wojciechowski. Ja, ja myślę, Szanowni Państwo, że Węgry na pewno zmienią całkowicie. To Orba, Orbana do Klęski doprowadziła bardzo zła sytuacja Będzie zmiana od 360 Przede wszystkim, przede wszystkim to, to było. Ta postawa w Unii Europejskiej no. też miała znaczenie. To podda poddawanie się jak gdyby Rosji, to kolaborowanie wręcz z Rosją bycie jak gdyby przekaźnikiem informacji z Unii do, do, do, do Moskwy, to, to ludzie powie, powiedzieli w końcu dość. Panie Orban, dość mamy, do, już nie mówiąc o tych jego aferach, państw, to się wszystko dopiero okaże teraz, dowie, dowiemy się, jak to państwo Orbana było zbudowane, jak, do jakich bogactw, gdzie te pieniądze są, gdzie ci ludzie pouciekają. No ale o I, rozliczeniach za dużo Peter Madziar nie mówi. E, ale myślę, że oczekiwanie, oczekiwanie no, jest ogromne, ogromne oczekiwanie jest na to. Natomiast publiczne. dla nas naszego punktu widzenia Polski. Ale nie słyszałem takiej Kupia? jasnej wypowiedzi, że Orban odpowie za pytanie, kradzież pieniędzy publicznych. Ale pytanie, państwo, to wróci, ja, jest to to wróci, to ja Ja myślę, że tak. dzisiaj dla Kończy. nas też jest ważne, jaki będzie los Grupy Wyszehradzkiej, bo to jest dla nas ważne. Ona po prostu faktycznie nie funkcjonowała w tym formacie przy takich przywódcach. Mam nadzieję, że to, to zostanie, bo to jest poważny element kształtowania polityki również w Unii Europejskiej, czterech krajów sąsiadujących ze sobą. Mam nadzieję, że tak się stanie. Ja się cieszę, że pierwsza wizyta w Polsce to jest bardzo symboliczny gest. Natomiast panowie, mam nadzieję, że wrócą do, wrócą do Polski i staną przed wymiarem sprawiedliwości, pomimo, że pan dziobro pewnie mówi, że za jego czasów to był niezawisły sąd, a teraz to jest ten. No sorry, tylko że tak upolitycznił i tak zepsuł wymiar sprawiedliwości Dziobro, jak chyba nikt inny. Wojciech Kolarski teraz. Nawet w tej dyskusji widać, że w Polsce popełniane bardzo często błąd, że tak przerzucamy podziały polskiej, sceny politycznej na, na polityczne podziały w innych krajach. I tak właśnie traktujemy te wybory na Węgrzech. Tymczasem my powinniśmy patrzeć, co, jest, co leży w polskim interesie. I dlatego jak władze jest Fidesz i, i rządzi Orban, to trzeba się spotykać z Orbanem i z Fideszem i tam przedstawiać polskie stanowisko. I dlatego prezydent Nawrocki spotkał się i tam mógł powiedzieć, co e, o błędach w polityce Orbana, które by, by popełniał Wobec, wobec, prowadząc swoją politykę połyszał, połyszał. wobec Rosji. Ale pan Kiel jasno powiedział, gdzie powiedział i właściwie odciął ale się ale moment... od tej wizyty. bo nie, nie, nie, nie, od nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, pomija te związki bliskie w, e, nie Będę powtarzał nie, posłem powtarzał za polityce jego stosunek do Rosji był, był coraz większym problemem. Znaczy, jego zachowanie było wbrew polskiej, polskim interesom. Natomiast e, był sojusznikiem... W, w, ale dobrze, że pan to w, teraz w, mówi, bo ja tego nie słyszałam przed wyborami, kiedy pre, prezydent nie, e, nie, pojechał. prezydent nie, nie, nie, pojechał i przed, i, i przed wyborami robił i, sobie zniem właśnie W dniu, y, w którym pojechał do a prezydent nie był przy prezydencie Węgier w Przemyślu. No niech pani taki No nie, ale fakty są tak, ale są Na takie, że prezydent powiedział, że jest... Przepraszam, ee, pani posłanko, że, że, czy pani że, się nazywa Tumanowicz? Że, że, że, pose, że premier Orban jest... Ee, no I, I pan Kolaszki też się nie nazywa. Teraz po, wikol Teraz wikol Tumanowicz. Aha, pan no. jeszcze nie skończył? No właśnie, ja to jest się zakupię. Więc... Należy tak. rozmawiać z władzami innych państw. Więc jest rozmawiać i przedstawiać Polski konkret, punkt widzenia w Budapeszcie. To jest konkret. Zabieganie byłem, o, ja po, ja o, o realizację pan pan polskiej panie polityki panie energetycznej panie. i stworzenie, stworzenie się, z Polski klaski. hubu energetycznego. Bo się Bo się z Polski jest panie. Panie. To jest pierwsza panie. Rzecz. Panie. Druga rzecz. Druga rzecz. A druga rzecz, jeśli premier ma być władzy to też się spotyka z premierem Premier, ja to nie mówić. Mówić. <laughs> Teraz y, czymś, czymś, chodzi, czymś, to mamy pani pani poślad, ale najpierw tak, o ale najpierw o tym fejku, proszę, najpierw tak, o tym fejku. Przepraszam. Pan uwierzył, przepraszam, w to, że przepraszam za to że <laughs> te, Czy mogę? Przepraszam, <laughs> bo to naprawdę jest <laughs> ważna rzecz i bardzo komunikuję na no poważnie chcę to powiedzieć. Przepraszam za to że ten mój wpis został posłużył do szerzenia dezinformacji, fejka. Natomiast chciałbym naprawdę powiedzieć o intencji tego wpisu. Intencja tego wpisu polegała na tym, że sam się dowiedziałem o tej informacji od samych Węgrów, którzy głosowali na e, przeciwko Wiktorowi Orbanowi. I to jest. To, to, i tu, dlatego, jeszcze, zatrzymał, przepraszam, za przepraszam. E, I to jest ta, ta rzecz, e, że oni byli w stanie zagłosować nawet na kogoś takiego, bo tak nienawidzą. Orbana. I to, jest, to była istota tego wpisu. Natomiast nie ma żadnych potwierdzonych informacji, że to się wydarzyło. Ja zresztą sam specjalnie nie wymieniłem. Że są Dam potwierdzone, im... że się nie wydarzyło, bo no nie, nie, nie wydarzy ma tej książki, no. w której miałoby odbierze. to Dobrze. być yy, opisane. Precyzyjnie się wypowiadam i mówię tak. Nawet specjalnie nie użyłem tam yy, imienia i nazwiska, dlatego, bo istotą tej, wy tej wypowiedzi było to, że, yy, o, że tak byli zdenerwowani na Orbana sami Węgrzy, że byliby nawet w stanie zagłosować, nawet, nawet jeśli byłaby to prawda. I nic więcej nie chcę na temat powiedzieć. Ale to jest było. przepraszam i nie będziemy... Okej, okay, a tego o Węgrach? Trochę, się ja się tutaj trochę tak uh, uh, śmieję z tego, że tutaj tak jest tak, są takie wielkie nadzieje. Uh, na, jeśli by porównać do polskiej sceny politycznej, to co się wydarzyło na, na Węgrzech, to tak jakby w ogóle w polskim Sejmie w tym momencie byłaby partia Mateusza Morawieckiego, partia Kaczyńskiego i Konfederacja. I to jest ten, ta wybitna klęska prawicy. Zaraz zobaczymy tak naprawdę. Już Peter Madziar zapowiadał, że nie będzie wydawał nowych zgód na pracę dla osób spoza Unii Europejskiej. Mówił o tym, że będzie dalej przecież kupował ropę z, z Rosji. Mówił, no ale wszystko to tak naprawdę jest niemal jeszcze bardziej polityką, którą prowadził Wiktor Orban, więc ja tutaj tak, taki oczywiście z przekąsem, takim Bon motem, no tak, to, to będzie bardzo radykalna zmiana polityki węgierskiej o 360 stopni. Bo y, jedną rzecz, która rzeczywiście tutaj moim zdaniem, z jednej rzeczy mogą się cieszyć politycy obecnej koalicji, to to, że faktycznie chyba, ale to mały koszt, prawdopodobnie rzeczywiście y, tutaj Zbigniew Ziobro i y, Pan poseł Romanowski prawdopodobnie rzeczywiście stracił ten azyl, ale to jest taka marna pociecha, bo sama nie, polityka zagraniczna przesadnie nie się nie zmieni. Jest Robert Biedroń, teraz, pani posłanko. No, dziękuję. Yy, więc ja uważam, że przede wszystkim po owocach ich poznacie. Zgadzam się z tymi wszystkimi komentarzami do, dotyczącymi yy, pana Madziara. Yy, Wielka niewiadoma. My pracujemy z panem Madżarem w parlamencie europejskim. Nie jest to najbardziej aktywny parlamentarzysta, być może dlatego, że chciał wygrać wybory na Węgrzech. Ale ten mandat demokratyczny, ta wielka nadzieja obudzona wśród Aby Węgrów wobec, e, wobec e, demokracji, pro, e, europejskości, e, e, e, będzie na pewno e, tym jak będzie on oceniany. Myślę, że jeżeli Madziar będzie kontynuował politykę Orbana w wersji light, to zapłaci za to cenę. Ponieważ Węgrzy chcą mieć... Kiedyś prezes Kaczyński powiedział, że chciałby mieć Budapeszt w Warszawie. Okazało się, że dzisiaj jest Warszawa w Budapeszcie, ale nie partyjna, nie polityczna, ale ta demokratyczna. Węgrzy mieli dość tej pro-Trumpowskiej, antyeuropejskiej, skorumpowanej polityki Orbana i dlatego postawili na Madziara. Ale Madziar, jeżeli będzie kontynuował. Yy, polityka Orbana wersji light zapłaci za to cenę. I jeszcze jedno odnośnie polskiej prawicy. To jest nauczka dla polskiej prawicy i apeluję, żebyście e, mieli refleksję w kontaktach z Trumpem. Postawiliście w przypadku Orbana na złego konia. Prezydent Nawrocki, kiedy pojechał, popełniając ogromny politycznie błąd, na kilka dni przed wyborami do Budapesztu, spotkał się tylko i wyłącznie z Orbanem. Nie spotkał się z Peterem Madżarem i to jest wielki błąd za który my wszyscy jako społeczeństwo będziemy płacili, jeśli chodzi o relacje z Węgrami. Ale dzisiaj Donald Trump mówi, się... że właściwie Peter Maciar też jest fajny i że on z nim będzie współpracował. No bo liczy I na to, że było. przyciągnie go Pani... na swoją stronę. Le. Le. Dobrze, to ja tylko chcę Tamila podsumować zdaniem. A mianowicie dla... Prawicowych populistów, takich jak Konfederacja, Brown, Peace, to zwycięstwo Madziara jednak jest bolesną nauczką, bo widać, że ten antyeuropejski, taki supernacjonalistyczny, z pogardą dla instytucji demokratycznych em, nurt, Prawicowego populizmu po prostu nie przejdzie. I Konfederacja, i PiS, i brown mają jedną, tą samą wspólną narrację, która właśnie w tym momencie przegrywa na Węgrzech. Obiecują silne państwo, a zostawiają państwo biedne, słabe, wystawione na zagrożenia. I oczywiście, że my z panem Nadziarem mamy bardzo różne interesy w różnych obszarach. I że trzeba o tym rozmawiać. A pani i posłanką. Potrafi pani odpowiedzieć na takie pytanie, w jakim terminie Unia Europejska jest w stanie surowcowo zastąpić Rosję, jeśli chodzi, no, o, to jest właśnie jeśli chodzi o... Pani redaktor, Węgry. bardzo trafne pytanie, bo rzeczywiście wiele razy tutaj powra powraca to uzależnienie Węgier od e, rosyjskich surowców, bo rzeczywiście tak jest, że Węgry są uzależnione od Rosji. 93% importu ropy Węgier pochodzi z Rosji. Rosja z pewnością będzie chciała tym grać i będzie chciała e, to próbować wykorzystywać. I tu będzie rola Unii Europejskiej, Polski Badziar pewnie będzie potrzebował w tym zakresie pomocy i z pewnością ją dostanie, bo to będzie grało na bezpieczeństwo całej Europy. Ale jedno jest pewne, na Węgrzech te populistyczne, prawicowe zapędy Orbana zostały zatrzymane i dla nas też to jest lekcja, że my musimy bronić także Polski przed tymi populistami, którzy chcą rozwalać od wewnątrz Unię Europejską i że taki I nurt może pytanie. się pojawić w przyszłości. wypadach. Odpowiadając za panią redaktor, to bezpieczeństwa energetycznego. Potrzebujemy Unii Energetycznej. Coś, czemu przez lata sprzeciwiała się prawica w różnych krajach europejskich, nie dbając o wspólnotę bezpieczeństwo energetyczne, żebyśmy po latach inwestycji w wielu różnych sferach także w tej sferze dotyczącej bezpieczeństwa energetycznego zaczęli prowadzić wspólną politykę europejską i dzisiaj, to, jest, to powinien być priorytet dla nas wszystkich, żeby uniezależniać się nie tylko od Rosji, ale także od tych nieprzewidywalnych y, y, surowców, na przykład z Zatoki Perskiej. Dzisiaj płacimy także y, przecież za to cenę. Ale Więc naszym jest priorytetem dekadna. powinna, powinna być Unia Energetyczna. To znaczy jedno bo, bo pani poseł powiedziała mądrą rzecz, mianowicie e, e, e, wsparcie Węgier w polityce energetycznej. To jest, e, podejście bardzo dla nas ważne i korzystne, przynosi nam to korzyści. To prostu nie prosto, Rosji, znaczy w, a wspieranie e... I właśnie to Pozmanku. I właśnie to było panie. przedmiotem rozmów, które prezydent miał w Budapeszcie. Czemu, nie żeby z Polska, Czemu się żeby... prezydent nie spotkał no z Madziarem? To spotka się z Madziarem, jak Madziat przyleci tutaj. I to będzie na pewno też przedmiot rozmowy, żeby wykorzystać nasz terminal LNG i, i Baltic Pipe do transferu gazu i uniezależnienie Węgier od, od, od Rosji leży w naszym interesie i przynosi nam, nam korzyści. Ja nie się zgodzę, ja Rosji się Rosji. że w prawdopodobnie nimi skutek nimi. zwycięstwa Madziara będziemy mieli Warszawę w Budapeszcie, a nie odwrotnie, ale ja to doprecyzuję. Będziemy mieli Warszawę Tuska w Budapeszcie, czyli podporządkowanie się Brukseli i pośrednio też Berlinowi, skłonność do akceptowania centralizacji władzy w Unii Europejskiej, akceptowanie wszystkich szaleństw ideologicznych w postaci Zielonego Ładu Paktu Migracyjnego, akceptowanie polityki niemieckiej i francuskiej z różnych powodów podkreślam. panie ale ja tylko chcę powiedzieć że powiedział wczoraj że nie ma zgody na, na zniesienie jednomyślności i łamanie praworządności to wszystko Pro... co proponowała Warszawa, Pro... Warszawa w Peter Tuska w lata A pan opisał program pis właśnie Nie ja opisałem tak. politykę e, nie, opisał premiera Tuska dzisiaj w Warszawie ale walka z Unią Europejską pytanie Dlaczego to to wielkie, wielki Orban doprowadził Węgrów. Tymi swoimi protestami, wetowaniem, pójściem w poprzek, doprowadził do. do, do wielkiej inflacji, Wielki do stagnacji gospodarczej. Czy o to chodziło węgry? węgry mają nie. gospodarkę mniejszą od mazowieckiego. Węgry chodziło o to, żeby, po prostu, żeby nadać się móc normalnie rozwijać. My żeśmy, my żeśmy jednak postąpili całkowicie inaczej. Mam nadzieję, że w Polsce idąc ta, ta wspólnota energetyczna, my też wykorzystamy jeden element, który w Polsce cały czas jest jak gdyby trochę pomijany. Możemy wyprodukować 8 miliardów metrów sześciennych polskiego biogazu? Tylko musimy wreszcie na to postawić. I to też jest jakiś element budowania tego. Musimy Musimy bezwzględnie Węgrom dzisiaj pomóc. To jest obowiązek nie tylko Polski, ale całej Unii Europejskiej, bo Rosja będzie próbowała grać i od samego początku będzie to robiła. I to może też zamieszać nas samych Węgrów. I to tutaj musimy być tutaj bardzo. Polak, Węgier, dwa biatanki dzisiaj. Mam nadzieję, że, że, że tutaj Zawsze będziemy się, nie, będziemy to się to Obry, Szanowni Obry. Państwo, ostatnia kwestia na koniec, czyli Rada Nowych Mediów przy prezydencie Karolu Nawrockim została powołana. Wiceszef kancelarii prezydenta Adam Andruszkiewicz, przedstawiciel. I jej członków. Jest tam pan Paweł Swinarski, który prowadzi konto na YouTube, jest YouTuberem i NASK i Sztab Generalny Wojska Polskiego po ataku dronowym ostrzegały przed tym człowiekiem po ataku dronowym z września 2025 na Polskę, ostrzegały, że on szerzy narrację rosyjską. Mówił, że to nie Rosja stoi za tym atakiem, tylko Ukraina. Pan minister Kolarski Ucieszył się pan z nowego kolegi w kancelarii prezydenta? Nie, to nie jest kolega w kancelarii. Jest, jest. Przy kancelarii jest takie ciało doradcze. Nie, to jest tak. Minister prezydencki wyraża zawsze stanowisko prezydenta. Doradca ma już szersze pole do własnej ekspresji. Ale on nie jest doradcą. Właśnie on nie jest doradcą. Jest członkiem rady. Członkiem rady. Przepraszam bardzo. Mówi teraz, Pracy, tak. Są różne poziom współpracy. E, natomiast e, to, tak, została powołana taka rada. Jest, e, rzeczywiście ten, ten pan jest członkiem tej Rady, w Dobra. kancelarii, tam jest, są sprawdzane te informacje, które, które państwo po, podajecie. Natomiast Ale sama to teraz rada są jest, sprawdzane, a nie przed powołaniem go do Rady. E, sama Rada jest takim miejscem e, no, swobodnej dyskusji, e, wypracowywania no pewnych propozycji dla prezydenta. Tam, Gdzie, nie skład... tam nie ma, to tam właśnie. Rady, rady, rady, nie ma w, w Radzie. Ale, ale szanowni państwo, to naprawdę. W Radzie, to jest jedna to jest, z jedna powołanych przy Pani Posłanko. Powołanych w kancel, przy ale pani posłanko, prezydenta. Mówi, minister Kolarski, dlaczego pani ciągle prowadzi jakiś swój dialog Przepraszam, alternatywny? Najmocniej. Przepraszam, najmocniej odpowiadałam na pytanie. Więc w, to jest jedna z rad powołanych w kancelarii prezydenta, których właśnie rolą jest um, zgromadzenie przedstawicieli różnych środowisk, o różnych poglądach. No, po to, żeby przedstawiali... różne. środowisk? E, tak, absolutnie różnych środowisk. Tak, tak są tam różne środowiska i samorządowe. A różni, panu się podoba, czy, że człowiek, tego. który grozi, y, y, y, y, głosi rosyjską dezinformację, jest w Radzie Doradczej Prezydenta? Nie się, się w ogóle tacy ludzie nie podobają. Nie, bez a to powinien wlecieć stamtąd, czy nie? W związku z tym taka rada jest zawsze przedmiotem, lecz to co się stało jest teraz przedmiotem poważnego namysłu, a, a, ale podkreślam jedno. To Powinien wylecieć osoby, z tej rady? To są osoby, które Panie podejmują. ministrze, słyszy mnie pan? Powinien wylecieć z tej rady? Dlaczego panie mówili tak wylecieć, prawda? Wylecieć, no. Może, może nie powinien Zresztą, być członkiem. Czyli nie, nie powinien być członkiem. Dziękuję bardzo, Robert Biedron. To bardzo źle wygląda. Wygląda to naprawdę jak Rada Ruskiej propagandy. Nie jestem facet. Szanowni Państwo, teraz mówi Robert Biedron. Panowie. Proszę pana, nie, nie. Ale ad nie panu. Na ruskiej propagandy mówi pan też o przedstawicieli dużych firm e, tak, amerykańskich. To tak, oni też, tak, tak, oni też. Tak, mówi przy teraz Robert Biedroń. To, to są firmy, dobrze, że państwo na to zwróciliście uwagę. Tam są także przedstawiciele lobbyści wielkich koncernów e, e, mediowych, e, internetowych, które lobbowały między innymi przy, przeciwko ustawie o e, usługach cyfrowych, która porządkowała polską przestrzeń internetu, chroniła polskie dzieci przed pedofilią, chroniła przed dezinformacją propagandą ruską. To są lobbyści. Tam jest asystent pani posłanki na przykład PiSu, pani Krupki. Tam, są, y, tam jest facet, który szył aferę lubuską y, sfingowaną przeciwko y, jednej spo, y, z, y, z samorządowczyń. Tam są ludzie, którzy działali na niekorzyść y, Polski. Prezydent Nawrocki popełnił błąd. Ja rozumiem i myślę, że ta rada powstała dlatego, że prezydent chce być hegemonem na prawicy. Chce, to jest kolejny przykład tego, że prezydent Nawrocki chce przyciągać różnych ludzi z krajnej prawicy, żeby budować swoje zaplecze po, y, polityczne. Nie ukrywa tego, że jest mu daleko do y, prezesa Kaczyńskiego. Nie ukrywa tego, że ma chęć dzisiaj być takim y, y, y, prezydentem z... Y, poszerzającą władzą i ta rada temu miała służyć. Tylko ktoś popełnił poważny błąd. Nie sprawdził kto do tej Rady został zaproszony? I za to będziecie płacili polityczną dzisiaj cenę. Jarosław Selin, przepraszam ja pana. Teraz Jarosław Selin, no, nie. Że, relacje międzyludzkie to jest Sorry. poleminowe I proszę wierzyć, że w przypadku każdej Rady jest bardzo dużo emocji. No, ponieważ tyle nie. chce wczoraj panie. Brać udział w to pracach rad, to prezydent tylko rady. Karol Nawrocki mm -hmm. powołał już kilkanaście rad. Tymczasem y, obiecał, że przygotuje projekt konstytucji że przygotuje projekt y, zmian w wymiarze sprawiedliwości. Jakość tych rad jeszcze nie ma. Jarosław Wczoraj e, prezydent Wszystko Karol w Nawrocki czasie. w ponad dwugodzinnym wywiadzie m.in. o tę sprawę był pytany w jednym z kanałów internetowych i wyraźnie wytłumaczył, czym są rady. Nie są czymś takim, o czym wy mówicie, że rady, których jest już kilkanaście, jest z nich kilkaset osób, są po to, żeby jakiś pas transmisyjny polityczny był do różnych środowisk, tylko odwrotnie. Rady są formą odsłuchu tego, co się w społeczeństwie dzieje dla prezydenta za pośrednictwem jego ministra. Je, Ale broni jego pan ministrów. tego człowieka, który szerzył Rusk ruską propagandę? Powinien na kilkaset być przy polskim osób, prezydencie Na kilkaset, w kilkaset, na kilkaset osób w tych radzie Czałuszu, byliście w stanie... Ci, którzy właśnie tak węszą albo, albo szukają czegoś, żeby się do prezydenta przyczepić, jedną osobę o wątpliwej reputacji, hmm. w stosunku do, Pani do której są z, teraz są jakieś sprawdzenia czynione. Oczywiście. Więc przyjmijcie to do wiadomości, Pichowicz. Ta, że te rady Pichowicz. nie są pasem transmisyjnym, tylko formą odsłuchu społecznego tego, co się w społeczeństwie w różnych Pichowicz. dziedzinach Ale dzieje. Ale czy prezydent chce odsłuchiwać do ja tego Pichowicz. człowieka, Zdjęcie. Zdjęcie. Zdjęcie. propagandę, rady, rady są służone po to, żeby służyły radą żeby wypracowywały pewne postulaty, które pan prezydent będzie, jak rozumiem, brał pod uwagę. I teraz, co tworzy prezydent? Radę dezinformatorów. Człowieka, któ przed którym ostrzega polska armia, bo e szerzy rosyjską propagandę. Mamy antyunijnych populistów, mamy prawicowych potakiwaczy. Przecież oprócz pana Swinarskiego w tej radzie jest kto? Jest pan Ziemkiewicz. Człowiek, który ma trzy wyroki za znieważanie. No świetnie to koresponduje z tą fundacją pani Nawrockiej, która ma walczyć z hejtem. Trzy wyroki za znieważanie nieważanie. Taki Ziemkiewicz na przykład y, napisał tak, no cóż, kto nigdy nie wykorzystał nieć szeźwiej, niech rzuci pierwszy kamień. I to nie jest zdanie kontrowersyjne. To jest bardzo niebezpieczne e, zdanie, które normalizuje przemoc wobec kobiet. Prezydent ma żonę, ma córkę. To są wasze konserwatywne wartości. Takich ludzi bierzecie do rady? Kolejny człowiek. Kto podaje z rękę na pierwszym zdjęciu pana Sfinarskiego? No przecież podaje polityk, który kiedy był e, jeszcze u Kukiza, pan Andruszkiewicz mówił tak. Uważam, że powinniśmy się zbliżać kulturowości kulturowo i cywilizacyjnie z uwaga, Białorusią. Musimy patrzeć nie tylko na politykę z narzucenia Brukseli, Berlina, które może nam skła, skłócać się z Białorusią. My musimy prowadzić własne interesy. No ale takich właśnie rekońca, powie, ludzi, jeszcze są kiedy to był posłem Poliza. I właśnie takich ludzi. No ale takich, pani posłanka nie jest stand tylko nie, konkretne nie. argumenty. Takich, to są proszę, to, pan, tak, no, no to konkretne, konkretne To jest argument, ale wyroki na człowieka, który jest w Radzie, to jest dla pana Normalizowanie przemocy wobec kobiet, jak doradcy taki prezydent. Nie ulega żadnej wątpliwości, że takie osoby nie powinny w tych radach być. To jest dzisiaj ewidentny problem kancelarii. Przepraszam pana, ja decyduję, o czym tutaj rozmawiamy. Ewidentny problem i błąd kancelarii i samego pana prezydenta wizerunkowo na samym końcu. Jak sobie z tym poradzi, zobaczymy. Jeżeli sobie nie poradzi, to na pewno cały czas my będziemy mu o tym przypominać. Natomiast te rady są radami złożonymi głównie z prawicowych osób, które mają różną przeszłość. Ale to, pan, to wszystko bierze na siebie pan prezydent. Szanowni państwo i mam nadzieję, że kiedyś otrząsie się z, powiedzmy sobie z podpowiedzi choćby ministra Boguckiego, bo wydaje mi się, że ja czekał, kiedy, kiedy przegnie już tak mocno pan minister, że pan prezydent jednak mimo wszystko już nie wytrzyma i, i jednak zareaguje w, ty, w tym kierunku. Natomiast te rady naprawdę nie są radami, które są, nie wiem, z mojego środowiska politycznego z lewicy czy platformy, z... tylko że są po prostu bardzo takie. No nie, do posłanka Pasławska jest w radzie eee, też parlamentarnej. Tendencyjne eee, szanowni państwo Kropka i, i wypracowują, a pan prezydent chciałby, chciałby sprawować realną no. władzę, ale zapomina, że konstytucja w żaden sposób na to nie pozwala. Znaczy tak, oczywiście rady są do tego, żeby radzić. No m właśnie, doradza pan Czy prezydentowi, mogę, że, że, i i bo myślę, pan proszę, też jest Proszę, bo, ja, bo, bo, bo chodzi proszę o to, proszę. że tam mamy rzeczywiście, jest duży pluralizm po prostu. My nie musimy się zgadzać ze wszystkim. Zresztą e, już nawet po wyborach e, też zdarzało mi się ukrytykować się za niektóre decyzje pana prezydenta. To jest normalne dlatego, bo nie jesteśmy nie z tego tak, samego to, obozu politycznego. To jest tak. I naprawdę, naprawdę odsząśnijmy się z tego populizmu, przypisywania sobie różnych nazwisk, ponieważ mocne słowa w ustach pani Pichowicz, która zapraszała pana Tomasza Szmyta do sejmu. I to są mocne słowa. Na publiczne słowa. spotkanie. po no to by mówił o Czyli tym można to wytłumaczyć, pis jak widać. No bardzo hejtował, proszę. ja nie chciałbym. System hejtu nie... w ministerstwie sprawiedliwości. Proszę bardzo. Nie, przecież, proszę bardzo. Dm, proszę jednak Proszę nie Proszę jak Proszę z Proszę Ja Proszę bardzo. Proszę pani Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Bardzo. Ja nie przypisuję nie, odpowiedzialności pani za tego człowieka, ale, ale pani robi to w drugą stronę, w taki sam sposób. Wiecie, jest co wiecie, więcej, no nie właśnie, ale... Już pani, wiecie, pani, pani że wiecie, wiecie, się wie. pani z Białorusi to Ale proszę pana, pana no jak się wytłumacz pani no, no, wytłumaczy z Białorusi? Wtedy Szmyt było takich na Białorusi. Dlaczego jak jest szansa na moją wypowiedź, to niestety nie ma szansy na to, aby powiedzieć w całości. Pan się wytłumaczy ze Szmyta, dlaczego był nie proszę Naprawdę z tego mi śmieszkowa. Ja, no ale bo to, no, pani poseł to był prominentne sędziow. Tutaj... Po, no tak, bardzo poważne prawda. oskarżenia tutaj na, wydechu, tutaj na jednym wydechu rzuciła w kontekście powiązywania wiecie, nazwisk nazwiskami, nazwisk z nazwisk, nazwiskami, nazwisk, nazwisk, a sama doskonale wie, że ma nie na swoje... Swój, swój, no, pa, szanowni Państwo, przepraszam bardzo. Czy pan może się odnieść do tego człowieka w tej radzie? Chciałbym, ja w tym momencie, po pierwsze, nie, to jest osobiste... Nie, dlaczego? No o tym. Chodzi o to, że moim zdaniem się nawet odniosłem od samego początku, ale dobrze, powiem jeszcze raz. W każdej Radzie są osoby różne z różnymi poglądami. To jest decyzja Pana Prezydenta, żeby zaprosić do konkretnej Rady konkretne, konkretne osoby. Pan Prezydent nie musi słuchać żadnych rad. Nawet. Ale powinien być ten człowiek ale w Radzie? Ja, tak jak powiedziałem, mam roku. inne poglądy na przykład w niektórych tematach z Panem Prezydentem. wielu się zgadzamy, ale to nie oznacza, że Pan Prezydent teraz tworząc Radę w jakikolwiek sposób legitymizuje te osoby. Nie. Po prostu słucha tego, co ewentualnie do ja do pokoju, ale, ale szanowni, szanowni, szanowni więc, Państwo, nic, nic ale ja się zastanawiam, no co ten człowiek no może doradzić prezydentowi prosiła, no, w tak, sprawie tak. nowych mediów, no. jeśli szerzy no, nieprawda. Bardzo się dziękuję za uwagę. To było śniadanie w Trójce Państwa i moimi gośćmi byli Kamila Gasiuk-Pichowicz, Koalicja Obywatelska, Robert Biedroń, Nowa Lewica, Słonecznej soboty. Jarosław dziękuję. Rzepa, dziękuję Polskie bardzo. Stronnictwo Ludowe, Witold Tumanowicz, Konfederacja. Jarosław Selin, Prawo i Sprawiedliwość. I, I Wojciech Kolarski, Kancelaria Prezydenta. Dobrego weekendu. Dobrego weekendu. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, usłyszenia w poniedziałek o 8.13. Śniadanie w Trójce. To była powtórka programu. Nic straconego.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 I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 Zawsze zostaję frajerem Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie Lubię, chcę więcej siebie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 Stone. Agnieszka Obszańska, do usłyszenia.